Etykietę mi przyklej wiesz kto? Pozdro, pozdro koleżko Idź ślepo to, wydeptaną ścieżką Jak daleko? Idę swą wielkie jał Widzę, że rozumujesz dość ciężko Synek, wiesz co? Zrób mały eksperyment Weź parę polskich hip-hopowych płyt Ty, słyszysz? Ty, ty, słyszysz? Ty Koncertowa infolinia, rozkminiaj Numer w BI, mów, że dzwonisz z Polski, jakie warunki są, skończ, rozmij Wyciągnij wnioski, zastanów, weź się Chcesz być w interesie, też cię weź się Tu każdy mówił, że nic nie weźmie, a teraz jest hajs, jest nieźle Mówią, uh, jestem najgorszy, mówią, robię to dla forsy Mówią, uh, jestem najgorszy Mówią, mówią, mówią, mówią, mówią uh, Jestem najgorszy, mówią. Robię to dla forsy, mówią Jestem najgorszy My, yo, Mówią, mówią Po mieście już blotki krożą Co oh. wcale nie są w pozo, Nie są już kipko po to, to, to nie ten WD co dawniej 100 dla mnie Nie uległem na wszystko Robię swoje pierdolone blisko oh. Robię swoje, oni mówią swoje Ja robię swoje, oni mówią swoje Ja robię swoje, oni mówią to swoje